Panie dyrektorze, tutaj na konferencji John Deere'a na agroshow w Ostródzie pokazał Pan swoją szkołę z jak najlepszej strony, wyposażoną w najnowocześniejszy sprzęt. Czy to tylko sprzęt marki John Deere? Posiadamy sprzęt marki John Deere, ale nie tylko. Wcześniej zakupiliśmy ciąg firmy Zetor. Posiadamy siewnik baden Baidenbalda, rozsiewacz nawozów. No, Pronara posiadamy, agregat uprawowy no z różnych firm, bo y, kupowaliśmy no, jakby dostępne na rynku, te, które potrzebowaliśmy do y, zajęć y, praktycznych. Bo zajęcia dotyczą zarówno uczniów w kierunku typowo rolniczego, jak i agrotroniki. To jest kierunek mechanizacja rolnictwa i nowy zawód od trzech lat mechanizacji rolnictwa i agrotroniki. Niewiele się różni, niemniej jednak w tym zawodzie agrotronika zostały w podstawie programowej wprowadzone systemy mechatroniczne stosowane w rolnictwie, więc zarówno w pojazdach, ciągnikach, jak i maszynach, bo opryskiwacze na firmy John Day mają zastosowanie. Czyli systemy. wszystko to, co się łączy z nawigacją GPS-owską, automatycznym sterowaniem poszczególnymi podzespołami maszyn, prawda? to wszystko ci uczniowie muszą opanować? Tak, wynikające z podstawy programowej, a to wchodzi w zakres trzeciej kwalifikacji M46, eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie. Który z tych zawodów, czy właśnie mechatronika, czy zwykły zawód rolniczy, taki wszystkim znany po prostu technik rolnik, który z nich cieszy się większym zainteresowaniem w Państwa regionie? W moim regionie ten zawód technik mechanizacji rolnictwa i nowy agrotroniki. Technik rolnik nie ma takiego zainteresowania wśród młodych. Niemniej jednak no, ogólne przygotowanie do prowadzenia gospodarstwa no, że daje lepsze, bo tam jest hodowla y, zwierząt, y, bardziej rozbudowane zajęcia z produkcji rośliny. Natomiast tu skupiamy się bardziej na przygotowaniu w kierunku mechanika, napraw maszyn, pojazdów rolniczych, no i wykorzystanie systemów y, agrotronicznych w rolnictwie y, stosowanych w uprawie ochronie roślin mniej nastawione na hodowlę zwierząt. Gdy powiedział Pan o tym, że uczniowie korzystają ze sprzętu w pełni zautomatyzowanego, troszeczkę wziął mnie pewien lęk, bo przecież... Wiemy, że gdy uczymy się na sprzęcie prostszym, starszym, to potem przesiadka na sprzęt nowoczesny, zautomatyzowany jest już o wiele łatwiejsza i sami jesteśmy w stanie łatwo zdiagnozować, co maszyna robi źle, ponieważ sami nauczyliśmy się to obliczać. Jednak w drugą stronę przesiadka ze sprzętu bardzo nowoczesnego i automatycznego na sprzęt taki, jak nas będzie stać potem w gospodarstwie, może być bolesna. Nie obawia się pan tego? Nie. Yy, w szkole mamy wyposażenie w ciągniki o różnej mocy. I w ramach programu zakupiliśmy trzy stacje i jedną z nich zamontowaliśmy na ciągniku, który został zakupiony w 2010 roku. Więc jest to przykład, że te nowoczesne systemy można zastosować w pojazdach starszej, starszej generacji. I to pozwala nam jakby wskazać uczniom, że mając sprzęt z lat wcześniejszych, można te nowe systemy wprowadzić, zastosować. Więc ja nie obawiam się, że ci uczniowie, którzy uczęszczają i korzystają z nauki w naszej szkole będą mieć takie problemy. A wręcz odwrotnie staramy się ich przygotować do tego, żeby wykonywali swoją pracę jak najlepiej. I jeszcze ostatnia rzecz. Wspomniał Pan, że szkoła dysponuje zapleczem polowym ponad 9 hektarowym, czyli rozmiarów średniego polskiego gospodarstwa, troszkę mniejszego niż średnia krajowa. Jakie uprawy tam są? Czy wchodzicie Państwo w nowości, czy to się odbywa bardzo klasycznie rzepak, kukurydza i zboża? Rzepak, nie, kukurydza i zboża. Po prostu z racji, że jest to teren typowo, gdzie uprawia się te rośliny. Natomiast innowacyjność no, nie pozwala nam na wchodzenie, jakby w generowanie kosztów, bo no, nowe maszyny, nowe urządzenia, a to są koszty. Niestety szkoła nie jest taką jednostką prowadzącą działalność gospodarczą, gdzie jesteśmy nastawieni na zysk. My jesteśmy nastawieni na edukację, a zysk przynosi wykształcenie właściwe uczniów i Później jak widzimy rozwijające się gospodarstwa, jak nasi absolwenci wracają do szkoły i mamy, organizujemy spotkania w ramach ośrodka doradztwa rolniczego. Prowadzone są wykłady i prowadzone są zajęcia praktyczne na sprzęcie najnowszej generacji i myślę, że takie zadania typowe dla szkoły spełniamy. Natomiast nie jesteśmy na pewno jednostką nastawioną na zysk.